na Warzecha Autopromocja Minęła siódma Dwójka, jesteś na miejscu Piotr Beczała Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata nieciecka Mac, Klaudia Baranowska i Agnieszka Łukasiewicz. Mówimy Państwu jeszcze raz dzień dobry. Dzisiejszy dzień będzie trwał 13 godzin i 34 minuty. Dzisiaj 9 kwietnia, 99 dzień roku i 90 urodziny Jerzego Maksymiuka, któremu wysyłamy od rana dobre życzenia. Proszę do nas spisać. Poranek dwójki radio.pl Życzenia dla maestro odczytamy na antenie. A teraz... Głos oddaję już Marcinowi Paście. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości kulturalne. Kilkadziesiąt wydarzeń, gali, oper, koncertów kameralnych, oratoryjnych, warsztatów i spektakli dla dzieci odbędzie się podczas 35. Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie, ogłosili organizatorzy. Jubileuszowa odsłona rozpocznie się 7 maja i będzie wyjątkowa, zapowiada dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Wiskert. Zaczynamy kozifantutte nową realizacją w reżyserii Pawła Szkota. Potem przejdziemy przez wszystkie nasze tytuły, które dotychczas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 Odbędą się także wydarzenia skierowane do najmłodszych melomanów w ramach siódmego festiwalu Mozart Junior. Zaprezentowana zostanie m.in. premiera dyrektora teatru w reżyserii Jakuba Przebindowskiego. Dyrektor teatru jest akurat utworem w twórczości Mozarta, oczywiście szczególnym. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest utwór z gatunku komedii muzycznej, dlatego, że w swoim zapisie są tam role teatralne, nieśpiewane i oczywiście role śpiewane. Tym razem będziemy aktualizować ją jeszcze bardziej, ponieważ temat tej sztuki to jest temat który opowiada o kulisach teatru, kulisach filmu, castingu przede wszystkim. Przyniesiemy go w lata 50., 60. włoskiego studia filmowego. Zwieńczeniem 35. Festiwalu Mozartowskiego będzie występ światowej sławy śpiewaczki operowej Joyce DiDonato. Gala Mozart Night odbędzie się 5 lipca w ramach projektu Miasta Stołecznego Warszawy Centralny Plac Muzyki. Jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin świętuje dziś maestro Jerzy Maksymiuk, charyzmatyczny dyrygent, pianista i kompozytor. Kawaler Orderu Orła Białego przez wiele lat prowadził Polską Orkiestrę Kameralną. Dyrygował BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow i Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Jerzy Maksymiuk komponuje też muzykę symfoniczną, kameralną, baletową i pieśni. W wywiadzie dla Polskiego Radia podkreślał, że w jego ukrytym świecie kompozytowym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 Całe moje życie, tak. Tak było od małego chłopca i tak jest do dużego chłopca. Z okazji dzisiejszego jubileuszu 90. urodzin, a także w związku z 70-leciem pracy artystycznej Jerzego Maksymiuka, w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert z udziałem orkiestry i chóru Filharmonii oraz Sinfonii Warsowi pod batutą jubilata. Początek o godzinie 19.00. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła terminy kolejnych Oscarów. 99. ceremonia wręczenia nagród Akademii odbędzie się 14 marca 2027 roku, a jubileuszowa setna gala 5 marca 2028. Poznaliśmy też wstępny harmonogram sezonu. W grudniu tego roku zaplanowano głosowanie wstępne oraz ogłoszenie krótkich list nominowanych. Nominacje do przyszłorocznych Oscarów zostaną ogłoszone 15 stycznia 2027 roku. Końcowe głosowanie, które wyłoni laureatów potrwa od 25 lutego do 4 marca. Zwycięzców poznamy podczas marcowej gali. W Gazie zginął kolejny dziennikarz pracujący dla katarskiej stacji Al Jazeera. Od rozpoczęcia izraelskiej operacji po zamachach Hamasu w Izraelu w Gazie zginęło już ponad 260 dziennikarzy i pracowników mediów. Śmierć kolejnego w ostrych słowach skomentował Komitet na Rzecz Ochrony Dziennikarzy. Na jednej z głównych ulic Gazy w precyzyjnym ataku izraelski dron uderzył w auto, którym poruszał się Mohamed Wishach. Dziennikarz pracujący dla katarskiej stacji Al Jazeera zginął na miejscu. Szefowa Komitetu na Rzecz Ochrony Dziennikarzy Jody Ginsberg uważa, że od czasu kiedy komitet rozpoczął monitoring warunków pracy dziennikarzy na świecie, w izraelskich operacjach wojskowych zginęło więcej dziennikarzy niż w jakimkolwiek innym konflikcie zbrojnym, w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Gingsberg zwraca uwagę, że ataki na dziennikarzy w Gazie są celowe i stanowią zbrodnie wojenne. Dziennikarze i ludność cywilna nie mogą być celem ataków, napisano w oświadczeniu po śmierci Wiszacha. Według Izraela, Wiszach przed 2022 rokiem był członkiem Hamasu, gdzie specjalizował się w obsłudze pocisków przeciwczołgowych. W Gazie obowiązuje zawieszenie broni. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio i Otwart Północny Izrael. To były Wiadomości Kulturalne. Kolejno o dziewiątej, a po szczegółu informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskiradio.pl Pogoda Czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie do dużego i całkowitego na wschodzie i w centrum. Na krańcach południowo-wschodnich prognozowane są przelotne opady deszczu rzędu od 1 do 2 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach nawet śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 6 stopni na wschodzie przez 7 do 8 w centrum i do 11 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany w porywach dość silny północny. Na razie w Zielonej Górze lekko. Poranny przymrozek minus 2 stopnie w Warszawie i najcieplej teraz w Toruniu 2 stopnie. Reklamy.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 to już 9 minut po siódmej, najwyższy czas wstać do szkoły, a ci, którzy nie, nie muszą teraz spędzić do szkoły, mogą pisać do nas wiadomości mailowe w sprawie naszych płyt. Nagroda dodatkowa w tym tygodniu to muzyka kameralna Romana Palestra. A płyta tygodnia nie mogło być inaczej. Jerzy Maksymiuk to perfekcjonista i tak też zatytułowana jest ta płyta. A tam nagrania takich mistrzów jak Claude Debussy, Andrzej Panównik, Wojciech Kilar i właśnie Jerzy Maksymiuk. To nagrania orkiestry Sinfonia Warsowia pod batutą mistrza. Poranek dwójki małpa Polskie radio.pl Proszę do nas pisać w sprawie obu tych płyt. A my teraz posłuchamy utworu Dziewczyna o włosach jak Len, Sinfonia Warsowia i Jerzy Maksymiuk. To utwór z naszej płyty tygodnia Jerzy Maksymiuk i Sinfonia Warsowia w utworze Dziewczyna o włosach jak len. Poranek dwójki. W tej godzinie naszego spotkania odwiedzimy krakowską wystawę kolektywu Sputnik, który świętuje swój jubileusz. A kolektyw trwa w zgodzie i współpracy artystycznej już od lat.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 Słuchają Państwo dwójki już 18 minut po siódmej. A w dzisiejszym przeglądzie prasy niespodzianka, ale dobra niespodzianka, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry, witaj Kasiu. Dzień dobry. Um, że tak powiem doraźne zastępstwo, a skoro taki piękny głos przed chwilą nam towarzyszył, to przegląd prasy zacznę od takiego skromnego, ale jednak myślę interesującego newsa z drugiej strony Gazety Wyborczej. Ta partia to voice killer, już początkowo myślałam, że druga strona wyborczej to może chodzi o jakąś partię polityczną, na przykład w wyborach na Węgrzech, ponieważ im poświęcona jest duża część dzisiejszych dzienników, ale nie. Po stu latach Polka w Laskali jako Turandot, Ewa Płonka wcieli się w postać księżniczki Turandot w dziele Pucciniego. Od stu lat żadna Polka nie śpiewała w Laskali partii księżniczki Turandot. Tym, to, to tym większy zaszczyt dla Płonki, która idzie w ślady Rosy Rajsy, rodem z Białego Stoku. W Teatro al Laskala w Mediolanie Ewa Płonka wcieli się w chińską księżniczkę 8, 11, 14 i 24 kwietnia. 8 to. Wczoraj to, to, to, było, tak, A, tak. To już tak, można tak. było się spodziewać recenzji. Czekamy na recenzję. Pod batutą Nicoli Louis, Louis Cotiego. To wyjątkowo uroczysta okazja. W tym roku mija 100 lat od prapremiery Opery Turandot. Właśnie w prapremierze wystąpiła polka żydowskiego pochodzenia Rosa Ricea i kreowała właśnie partię Turandot 25 kwietnia 1926 roku. Natomiast jeśli chodzi o Ewę Płonkę, jest, należy do najwybitniejszych wykonawczyń tej partii. W artykule Anny Zdębowskiej mogą państwo znaleźć również informacje, w jakich innych teatrach operowych w tym roku w tej partii wystąpi. To tak na początek, ale przechodzimy do bardzo bogatej strony, czy właściwie nawet stron, proszę państwa, w dziennikach takich niepiątkowych, nie, nie to rzadkość stron kulturalnych wyborczej. Kto w Polsce, czy tak książki. Ty dziś też będziesz o tym rozmawiała, tak prawda? Tak jest. Dyrektor Biblioteki Narodowej rozprawi się z tymi tabelkami, które są w, w raporcie o stanie czytelnictwa 2025. W wyborczej rozprawia się z nimi Wojciech Szot i, i między innymi właśnie to, co mnie najbardziej zainteresowało. No, książki czytają przede wszystkim osoby, które się uczą lub studiują, jednocześnie to akurat zgroza. 36% osób uczących się w ciągu roku nie sięgnęło po żadną książkę. Brr, ale 41% Polaków sięgnęło, więc to jest cały czas wobec tych danych sprzed lat informacja optymistyczna. Kto należy do najpopularniejszych pisarzy? Zacznijmy od tych polskich. E, ciekawe, czy zgadniesz. Ach. No ja wiem. Tu od wiesz. lat na podium jest y, Remigiusz Mróz. I tak jest też w tym roku. Numer jeden w całym zestawieniu. Na drugim miejscu, proszę Państwa, to będzie piękne falowanie. Henryk Sienkiewicz na trzecim Andrzej Sapkowski, na czwartym Bolesław Prus, na piątym Katarzyna Bonda, na szóstym Adam Mickiewicz, na siódmym Janna Kuciel Frydryszak, na ósmym Stanisław Wyspiański, na dziewiątym Małgorzata Sobczak, a na dziesiątym Ewa Wojdyło. Tak od dziesiątego już zaczynamy jednoznacznie przechodzić we współczesność, ale ten, ten po prostu przekładaniec klasyczno-współczesny jest zadziwiający. Ale jest też Stanisław Lem. Na pewno, choć nie w pierwszej dziesiątce. Trzydziesty zdaje się, z tego co pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o pisarzy zagranicznych, króluje król, czyli Stephen King, na drugim miejscu J.K. Rowling, a tę listę dziesięciu najbardziej poczytnych zagranicznych autorów zamyka Agatha Christie. Tutaj głównie, proszę państwa, dominują Amerykanie i Brytyjczycy i jednak zdecydowanie literatura popularna z takiej tak zwanej literatury pięknej, no powiedzmy George Orwell i Fiodor Dostojewski. Myślę, że tutaj szkoły decydują. Więcej o tym dziś wybieram dwójkę o 17.10. Tak jest. Natomiast jeśli zastanawiają się Państwo, co czytać, no to tutaj również gazety nam coś podsuwają, Rzeczpospolita konkretnie. Taka lektura, ja przyznam, że cały czas jakoś trochę się sięgając po książki o Rosji, a już tym bardziej rosyjskich pisarzy, waham. Natomiast to jest książka polskiej autorki Sylwii Frołow, dziennikarki i pisarki. Jacek Cieślak pisze o jej publikacji Zagadka Gogol. I co czytamy? Gogol, taki z tytułu artykułu Rosjanin, Ukrainiec, gej. No, przyznają Państwo, że chwytliwy tytuł um, i co pisze Jacek Cieślak w obszernej mającej ponad 400 stron dużego formatu, licząc bez przypisów w książce poza głównym bohaterem jego utworami przewijają się m.in. Puszkin, Mickiewicz Dostojewski, Tołstoj i Turgieniew zaś si świadoma pytania ukraińskiej pisarki Oksany Zabuszko jak czytać rosyjską literaturę po zbrodni w Buczy pokazuje świat wyborów pisarza urodzonego w ukraińskiej rodzinie gdy podbitą przez Rosję Ukrainę nazywano Małorosją. Również ówczesny świat był mały. Dość powiedzieć, że przebywający na zesłaniu w Petersburgu Mickiewicz mieszkał w tym samym domu, co Gogol. Po przyjeździe z, z rodzinnych stron tyle, że Mickiewicz od frontu, bo zdążył już rozwinąć skrzydła, zaś Gogol od podwórza. Po latach odwiedził Adama podczas pobytu w Paryżu, gdzie wraz z polskim pisarzem z Ukrainy, Józefem Bogdanem Zaleskim, zgodzili się, że literatura Rosyjska jest z ducha fińska, czyli mordercza, kanibalistyczna, zaś ukraińska i polska, słowiańska, czyli czuła i łagodna. W książce Zagadka Gogol czytamy też o wielu Polakach z przełomu XVIII i XIX wieku, którzy postawi, postawili na Rosję. Jednym z nich był Jan Tadeusz Bucharyn, pisarz wpływowy, a także krytyk i felietonista z przeszłością Ułana Doby-Napoleońskiej, ale jako się rzekło, taki, który postawił na Rosję. Więc takich barwnych postaci w Zagadce Gogol jest wiele, a w artykule Jacka Cieślaka między innymi taki krótki Biografii samego Gogola, jego niepowodzeń i powodzeń scenicznych, a także dramatycznych okoliczności śmierci. Natomiast jeśli chodzi o takie tematy, które powracają w, na stronach powiedzmy mniej kulturalnych, ale nadal ciekawych, no to sztuczna inteligencja. To jest temat, który śledzisz w prasie? Szczerze mówiąc mam go trochę dosyć, ale to też dlatego <grych> muszę przyznać, że u mnie w domu często rozmawia się o sztucznej inteligencji i czasami wydaje mi się, że ten temat już tak bardzo zawładnął przestrzenią rozmów, zwłaszcza mężczyzn chyba, że czasami mamy ochotę poczuć, że sztuczna inteligencja w ogóle nie istnieje. No, ale, ale istnieje i dobitnie o tym przypominają um, żółte strony, czyli te um, prawniczo-gospodarcze na stronach dziennika gazety prawnej i tutaj jest tekst, jakie są skutki korzystania um, ze sztucznej inteligencji, o, tym, o w ogóle o zarządzaniu ryzykiem prawnym AI w firmie, jak przygotować dokumentację. To jest taki poradnik, natomiast w Rzeczpospolitej um, tutaj i możemy przeczytać o tym, jak sztuczna inteligencja funkcjonuje w relacji pracownik-pracodawca i o tym, że wraz z upowszechnieniem narzędzi sztucznej inteligencji obserwujemy istotną zmianę w sposobie wykonywania pracy. Coraz częściej pracownicy sięgają po rozwiązania AI w celu automatyzacji codziennych obowiązków od prostego researchu, przez analizę dokumentów, aż po przygotowanie raportów czy opracowań. Zjawisko to samo w sobie nie jest problematyczne, jednak szczególne wątpliwości budzi sytuacja, w której pracownik korzysta z takich narzędzi bez wiedzy pracodawcy. Jak to wszystko uregulować? O tym na stronach tygodnika kadrowych w Rzeczpospolitej Wydziale Nowe Technologie. A z pewnością niebawem pojawią się w prasie artykuły o Kai Danczowskiej, czyli laureatce tegorocznego Złotego Fryderyka w kategorii muzyki klasycznej, bo Kaja Danczowska odbierze już 24 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki tę wspaniałą nagrodę. Prasę przeglądała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, a my teraz posłuchamy właśnie jak na skrzypcach gra Kaja Danczowska. Piszą państwo do nas życzenia dla maestro Maksymiuka, który przypomnijmy dziś świętuje urodziny. Pani Iwona z Łodzi życzy panu Jerzemu z okazji jubileuszu dużo zdrowia i radości z dalszej pracy twórczej. A pani... Monika pisze, że śniku piękne jakich mało, twórz i pokazuj nam magię dźwięków, mistrzu wiele sił i pogody ducha. To życzenia z brzegu, z Dolnego Śląska. A skoro już przenosimy się w pewien sposób na Dolny Śląsk, to teraz towarzyszyć nam będzie muzycznie Marcin Świątkiewicz, który ten region Polski, jeżeli chodzi o koncerty, szczególnie umiłował. W Warszawie można oglądać wystawę zatytułowaną Pamięć nie na sprzedaż. To ekspozycja przygotowana przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. I to taki element kampanii przeciwko nielegalnemu obrotowi dokumentami historycznymi i artefaktami o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Te prezentowane obiekty to takie świadectwo historii, która przecież powinna być chroniona jako dobro wspólne, a nie traktowana jako przedmiot handlu. Handlu. I o tym właśnie przypomina ta wystawa. A z dyrektor archiwum IPN Marzeną Kruk o wystawie, ale także o problemie handlu archiwaliami rozmawiał Witold Banach. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przygotowało ważną wystawę Pamięć nie na sprzedaż. Skąd pomysł, żeby w ten sposób próbować mówić o archiwaliach? Od ponad roku narasta taka dyskusja związana ze sprzedażą pamiątek po okresie okupacji niemieckiej, po okresie II wojny światowej. To co działo się jesienią ubiegłego roku w kontekście słynnej szeroko przez media relacjonowanej sprawy związanej z aukcją na terenie Niemiec pamiątek po więźniach obozów koncentracyjnych, ale także sowieckich łagrów sprawiło, że na nowo chcieliśmy wywołać ten temat i porozmawiać o tym temacie, pokazując jak ważne są te archiwalia, jak głęboki ładunek emocjonalny, ale także historyczny mają te dokumenty. Dokumenty, które pozostają poza Narodowym Zasobem Archiwalnym, poza instytucjami muzealnymi, a które znajdują się w prywatnych rękach dokumenty, które są niezwykle istotne dla historyków, ale także dla państw, dla społeczeństw, dla świadomości, dla naszej wrażliwości historycznej. Blisko 9 lat temu uruchomiliśmy projekt Archiwum Pełne Pamięci, którego głównym celem jest właśnie ocalenie takich pamiątek, takich archiwaliów, tych wszystkich okruchów historii. W efekcie 3000 osób zaufało Instytutowi Pamięci Narodowej i przekazało materiały archiwalne, którymi dysponowali. To jest blisko kilometr bieżący, nie tylko dokumentów, bo to są często różnego rodzaju muzealia, moglibyśmy powiedzieć. To są medale, sztandary, mundury, ale czasem to są drobne rzeczy, takie jak wytwarzane na przykład w obozach koncentracyjnych, ze szczoteczek, z drewna, rysowane na skrawkach papieru rzeczy, które więźniarki czy więźniowie wynosili z tych obozów. To są dokumenty, które mają ogromny ładunek emocjonalny, ale też bardzo dużą wartość historyczną. Ale wartość materialną też mają, skoro trafiają na aukcje i teraz czy to jest niezgodne z prawem, czy bardziej niezgodne z poczuciem moralności, etyki? że nie powinno się takimi obiektami handlować po prostu. To jest bardzo złożona kwestia, ponieważ bywa tak, że przedmiotem tych transakcji handlowych są archiwalia, które pochodzą z kradzieży, ale często jest tak, że to rzeczywiście są dokumenty, pamiątki, które są w prywatnych rękach i tak od strony formalno-prawnej oni mają prawo je sprzedać no tylko od strony moralnej. Handlowanie tego typu pamiątkami, no, sprzedanie na aukcji pasiaka, różańca zrobionego w obozie albo w więzieniu, ostatniego listu, który ktoś dostał z obozu, czy nawet kartki wysłanej z robót, ono nie godzi się na czymś takim zarabiać. Jeszcze inny aspekt to jest zarabianie na pamiątkach po zbrodniarzach. Nie tylko w Niemczech, na całym świecie sprzedawane są mundury, medale, dokumenty po osobach, które były sprawcami tych zbrodni. I te przedmioty na aukcjach są sprzedawane czasem za tysiące euro. Często bywa tak, że nawet instytucje, czy to polskie, czy inne pamięci na świecie, Kupują takie przedmioty, ponieważ potem opowiadają te historie, wpisuje się to w ich działalność. Pytanie tylko, czy tak powinno być. W mojej ocenie jest to głęboko niemoralne. I tą wystawą chcecie pokazać, że można inaczej. Tą wystawą to chcielibyśmy też pokazać, że można te materiały oddać do instytucji, które się nimi zaopiekują, które poprzez te archiwalia, artefakty, Będą opowiadać historię tamtego czasu, że to nie jest tylko tak, że można je sprzedać albo wyrzucić na śmietnik, można jeszcze je oddać. Często są to pamiątki po osobach, które ze swojego życia uczyniły służbę dla Polski i teraz te materiały, które są pamiątkami po nich nadal mogą służyć. I też chcemy pokazać tą wystawą, że te materiały do takiego celu mogą być użyte. Chcemy pokazać, jak różnorodne są to rzeczy i chcemy też pokazać, jaka emocja się z nimi wiąże. Czy w związku z tą wystawą będzie też taka informacja dotycząca tego, co zrobić, gdy na przykład ktoś znajdzie na śmietniku teczkę z dokumentami albo na przykład natrafi na aukcję właśnie choćby listów z obozów koncentracyjnych czy jakieś pamiątki po więźniach, czy w ten sposób też państwo chcą wskazać, co robić, do kogo się zwrócić. Tak, ta wystawa jest takim pretekstem też do tego, żeby przypomnieć czy może poinformować ludzi, że są instytucje, że jest Instytut Pamięci Narodowej, ale też pewnie wiele innych i w Polsce i w innych miejscach, które specjalizują się w zabezpieczaniu materiałów, że można się z nami skontaktować poprzez stronę www.archiwumpamięci.pl, że można do nas zatelefonować, że jesteśmy praktycznie w każdym dużym mieście, że można do nas przyjść, że można do nas wysłać list. Będziemy też mówić o tym, jak z dokumentami postępować, jak je zabezpieczyć we własnym mieszkaniu, ale też do kogo z jakimi materiałami się zwracać. Będziemy uczyli, jak oceniać taki materiał, ale przede wszystkim ta wystawa, pamięć nie na sprzedaż, jest po to, aby uwrażliwić ludzi, że dokumenty zawsze wymagają troski. Warto się nad nimi pochylić, zanim je wyrzucimy do śmietnika, bo kiedy to zrobimy, kiedy wrzucimy je do ognia, kiedy wyrzucimy je na śmieci, to już nie da się tego odzyskać. Teraz już nie ma świadków, a za lat 10, 20 czy 50, tych świadków będzie jeszcze mniej. To te dokumenty, to te fotografie, to te artefakty będą dowodem na to, co wtedy się działo. To wystawa Pamięć nie na sprzedaż. Wystawa w Centrum Edukacyjnym IPN imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. A przed nami spotkanie z Antonim Dworzakiem i kwintetem fortepianowym Adur Opus 81. Słuchają Państwo dwójki, 12 minut pozostało do ósmej. Rekomendacje To już przedostatnie spotkanie z rekomendacjami kulturalnymi wioloncze do Dobrawy Czocher. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszkę o spektaklu tańca, który miałam okazję zobaczyć jakiś czas temu w Holandii. Taniec okazuje się, taniec współczesny jest w Holandii na niezwykle wysokim poziomie. Jednym z takich spektakli, który zobaczyłam, to spektakl Bad Nature. Jest to współpraca dwóch fantastycznych zespołów tańca, jeden właśnie pochodzący z Holandii, a drugi z Australii. I te dwa zespoły połączyły siły, co też na mnie zrobiło piorunujące wrażenie, to to, że po pierwsze muzyka była wykonywana do tego spektaklu na żywo i polegała ona na wystąpieniu dwóch osób, które grały na zestawach perkusyjnych, a także osoba, która robiła muzykę elektroniczną na żywo. Ale mało tego, ponadto wykorzystana była w tym spektaklu bardzo współczesna, Instalacja, która przypominała tak jakby ruchome tkaniny, które poruszały się w jakiś określony sposób i z którymi też ci tancerze korespondowali. Instalację, a także muzykę stworzył artysta, który nazywa się Boris Aket i bardzo zachęcam Państwa do zobaczenia, przybliżenia sobie, co ta osoba potrafi robić, bo jest naprawdę niewiarygodny. Te instalacje, to było coś niesamowitego, jakby połączenie ruchu i, i właśnie tych instalacji Borisa Aketa. Teatr tańca jest jakimś niesamowitym połączeniem fizyczności, a jednocześnie też czegoś bardzo eterycznego i nieuchwytnego. Towarzyszy też teatrowi tańca zazwyczaj muzyka, więc to jest jakieś takie zwieńczenie ruchu, dźwięku, a tutaj jeszcze ponadto tego wizualnego aspektu, który dodawała właśnie ta instalacja. Także bardzo polecam, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli Państwo zobaczyć teatr tańca współczesnego pochodzący z Holandii, to zaręczam, że będzie to wydarzenie na najwyższym poziomie. A kto z Państwa chce zobaczyć dobre inscenizacje teatru tańca, można wybrać się do naszego warszawskiego pawilonu nad Wisłę, albo posłuchać dwójki i naszych audycji poświęconych sztuce tańca, które sprawną ręką prowadzi Katarzyna Sanocka i Katarzyna Gardzina. A kto będzie głosem rekomendacji kulturalnych za tydzień, zdradzi Państwu już jutro Roch Siciński. Teraz Antoni Vivaldi i koncerto F-dur Burza na Morzu.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 Życzenia dla maestro Jerzego Maksymiuka napływają cały czas. To Przeczytamy teraz wybrane wiadomości. Pani Beata z Łodzi pozdrawia mistrza Maksymiuka, któremu dziękuję za cały wysiłek na rzecz pracy artystycznej. Pani Ela z Zabrza wspomina, że miała okazję świętować 80. urodziny mistrza. Wtedy to majówka z Maksymiukiem w nos. Przed trzy koncerty i wielu zaproszonych gości. Piękne to było i uroczyste. Pozdrawiamy słuchaczy z Zabrza. I jeszcze jedna wiadomość. Maestro poznałem ponad 50 lat temu, gdy z werwą dyrygował orkiestrą filharmonii łódzkiej. Pamiętam, że zawsze w programie były utwory muzyki najnowszej. Życzę dalszych lat w pełni sił i satysfakcji! napisał do nas pan Andrzej Złoci. Bez Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho medo tenerte y perderte después bésame besame mucho como si fuera esta noche la same mucho Que tengo medo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi que tal es mañana ja estaré muy lejos muy lejos de ti bésame bésame mucho como se fue esta noche la última vez tenerte y perderte después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 albumu Fler, na którym łączy bogactwo starogreckiej tradycji muzycznej z wrażliwością współczesnego jazzu. Premiera na naszej antenie już w ten piątek o godzinie 18, a w niedzielę odcinek będzie dostępny na dwójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Alicja Michalska.